Wszaku przeznaczenia twaj a jest nim podcast otwarza, że męczy nie poznasz na kursy zaleśnij od podcastu jeszcze jedna nagroda twa to typ tygodnia. dnia Kłowiek się sprzeciwił, się mu przeznaczonym umiesz. chociaż płynie serce twe on ci jest niepisany tak kończą się pożary ses oceanem nie nadawania. Nocy nie zobaczysz gwiazd, to una nad Indą Zapłonie i ukaże świat Podcast, który nie zginie. Jak statu żadnych ruchów gdzieś pędzą bimbet wrogowie Uszedłeś, ale losy twe, nie zostaną zapisane w podcaście. Witam Was wszystkich, moi kochani słuchacze podcastu wakacyjnego w kolejnym, już 11 odcinku. 1 sierpnia nadszedł i to jest czas, kiedy jest mniej więcej środek wakacji. Mniej więcej dlatego, że wakacje nie zaczynają się równo 1 lipca, tylko właśnie trochę wcześniej. No ale słuchajcie, to jest tak jakby środek, bo jeszcze jest równy miesiąc do końca. Nie cieszy mnie to, no bo właściwie bardzo szybko to leciało. Ja wiem, że tutaj był Egipt, dwa tygodnie, a później dwa tygodnie rzecz innego ym, od opiewdalanie się, że tak brzydko powiem, i jeszcze tam chyba wcześniej też coś było. Więc, więc wychodzi na to, że znowuż tak, znowuż tak, tak, tak, te, to szybko nie zleciało, no ale jednak tak jest. Poza tym, podcast wakacyjny, według założeń, miał mieć już około 20 odcinków, że tu będzie dużo tego wszystkiego, a jest dopiero 11. Wychodzi to chyba z tego, że jestem mniej tak podniecony do nagrywania, jak. Jak w pierwszym podcaście wakacyjnym, ale to wynika z tego, że że akurat, że akurat po prostu aż tak już się oswoiłem z tym wszystkim aż tak nagrywanie jest dla mnie czymś naturalnym, bo robię to właściwie tydzień w tydzień w jaskini i głupoty, że po prostu już, już, już, już akurat nie czuję takiej potrzeby nagrywania prawie że codziennie zrobienia sobie tego wakacji dobrze, trochę rzeczy się stało więc może o tym opowiem właśnie teraz, po pierwsze chciałbym podziękować bardzo serdecznie Całej ekipie grupy, naszej znaczy nie grupy, a podcastu Podcastofon, szczególnie Filipowi Dawidzińskiemu, od którego wyszła nominacja podcastu wakacyjnego do typu tygodnia. No i właśnie Wam wszystkim chcę podziękować za właśnie typ tygodnia. Naprawdę nie spodziewałem się, że podcast wakacyjny kiedykolwiek dostanie nagrodę w postaci typu tygodnia, a jednak coś takiego się pojawiło. Jest to mój, jako, jako podcaster, podcaster czwarty typ tygodnia, więc więc w mojej kolekcji mam już cztery typy tygodnia i jedno wyróżnienie, yy, trzy typy tygodnia za jaskinie głupoty i czwarty yy, za wakacyjny oraz to wyróżnienie, o którym już przed chwilą wspominałem, też za yy, wakacyjny, więc naprawdę, naprawdę... Dobrze. jest Bardzo się cieszę, bo jest to dość duża liczba. No nie wiem, no nie mogę powiedzieć, że dostałem najwięcej typów tygodnia, bo wszyscy pamiętamy kapok. Nie mogę powiedzieć też, że, że, że, że dostałem najmniej, no bo cztery typy tygodnia jak na jednego podcastera, no to, no to jest dużo. No więc Wam wszystkim bardzo dziękuję za to. Naprawdę rozweseliliście mnie i było to bardzo, naprawdę bardzo miłe. Tak dostałem też informację, że jestem ogólnie do dupy i ten cały mój podcast jest taki trochę do dupy, dlatego że na incia to daje te ryczące świnie i w ogóle takiego i że słuchanie straciło sens. No ale jeżeli słuchasz tego podcastu tylko dla intrytu, to po, intro, to powiem ci, że nie mam nic przeciwko, ale jednak tu chyba ważniejsza jest treść, bo yy, intro jest intrem, yy, w robię z siebie debila, yy, tak jak zawsze i tutaj yy, w każdym intrze tak śpiewam od niechcenia, a tutaj zaśpiewałem, no może nie tyle, także się wysiliłem, tylko tak jak mi po prostu yy, nie za bardzo chciało mi się nie chcieć, o tak, yy, więc śpiewałem tak jak go śpiewałem, nie przykładałem się do tego, bo wiadomo, yy, przecież słyszycie jak to brzmi, yy, ale znowuż nie było tak, że nie chciało mi się w ogóle tego robić, więc jakoś tak jest. A to to wzięło się z tego, że jakoś tam, jakąś, jakąś taką ochotę odczuwam, żeby przeczytać sobie Wiedźmina. Mam już zakupione dwa opowiadania wie wiedźmińskie, czyli chyba mieć Przeznaczenia i, yy, i, i ostatnie życzenie, tak, tak, tak, które przeczytałem już wcześniej, a właśnie teraz po przeczytaniu ich drugi raz wezmę się za sagę którą przekładałem, przekładałem, przekładałem, byleby tylko przeczytać teraz, kiedy jestem już trochę starszy niż byłem przy zamierzaniu tego, bo wiadomo, jak człowiek jest starszy, tym więcej rozumie i ogólnie wszystko gładzie idzie. bo Na przykład kiedyś jeśli jak miałem 10 lat zacząłem czytać Tolkiena Władcy Pierścieni. No to wiadomo jak to jest. No nie powiem żeby to było najmniejsze doświadczenie, bo tutaj opisy, wszystko, ten język nie podobało mi się za cholerę. Teraz kiedy przeczytałem to mając 13 lat albo już 14, nie pamiętam, wywarło na mnie to ogromne wrażenie i zostałem wielkim fanem Władcy Pierścieni. Więc, znaczy może nie wielkim fanem, ale zakochałem się w tej książce, zakochałem się w Tolkienie, więc moim zdaniem to do niektórych książek trzeba dojść i myślę, że właśnie do polskiej fantastyki trzeba dorosnąć, myślę, że trzeba dorosnąć ogólnie do, do Wiedźmina i do takich tam książek, więc tutaj zostawiam sobie pewne taplecze wiekowe. Tak, dobrze. Nie było mnie przez tydzień. Byłem u babci w tym tygodniu. I co robiłem u tej babci? U babci był mój kuzyn, i mój wujek, i moja ciocia, i moja kuzynka. Cała rodzinka przyjechała ze Szwajcarii. Wujek kiedyś wyemigrował, tam zapoznał ciocię No i tam później wiadomo, dzieci się pojawiły, wszystko się pojawiło. I tak oni się pojawili w Piliżnie. Nie tym czeskim Piliżnie, a w polskim Piliżnie na Podkarpaciu. Nie wiem, może papa, papa słyszał o czymś takim. Chociaż nie wiem, nie pewnie nie słyszałeś, nieważne, w każdym razie tam przyjechali, no i mój kuzyn, który ma 11 lat, nie wiem jak on to zrobił, ale teraz niedawno miał komunię. Nie wiem, w Szwajcarii może to jest jakoś inaczej, albo nie inaczej. Wiem, że on rok później poszedł do szkoły z tego powodu, że... Że, że, że, że jeszcze rok się uczył języka, chociaż nie wiem jak on to też zrobił, bo się cały czas wychowywał w Szwajcarii, gdzie mówił po niemiecku, a on po tym niemiecku, po tym no, w języku niemieckim nie mówił dobrze. Tak, nie wiem jak on to zrobił, jeszcze raz to wam przypomnę, ale jeśli już tak się udał, to proszę bardzo. I właśnie i właśnie teraz miał komunię, no i na tą komunię dostał gitarę. Gitara była już kupiona w Dębicy chyba, czy nie, w Dębicy, w sklepie jakimś muzycznym, tam stała, u tej babci w piźnie. i pierwsze, pierwsza rzecz, którą dostałem, to był stroj gitarowy. Babcia też mi kupiła stroik gitarowy, chromatyczny stroik. I To nie taki, że się wsadza kabelek od gitary może, albo jest mikrofon, tylko po prostu to się Taki klip jest. Daje się tu na główkę gitary, no i za pomocą drgań to odczy odczytuję yy, i o ile trzeba stronę podciągnąć i czy w ogóle trzeba to robić. Bardzo fajne urządzenie, no ale ja sobie przed tym kupiłem stroj gitarowy. No i tutaj mam dwie gitary, dwa stroiki. Myślicie, że jeden stroik do jednej gitary? Niekoniecznie. Wymyśliłem sobie tak, że ten stroik jeden będę miał ciągle podpięty do mojej gitary elektrycznej, żeby po prostu na jakichś próbach, na jakichś koncertach, jeżeli coś takiego w ogóle będzie, yy, jeżeli gitara mi się nie roz rozstroi to nie włączać ten stroj tylko po prostu szybki ruch dłonią, naciągnięcie szybko strony, wyłączenie strojka no i naprawdę fajne rozwiązanie, więc też się ucieszyłem, chociaż było to tylko zbędne, no ale babcia nie wiedziała, przecież oczywiście można to wybaczyć. W jeden też weekend zarobiłem 300 złotych, no duży wynik, tak? Pierwsze to było tak, że dali mi dziadkowie, dziadkowie z Krakowa, kiedy przejeżdżałem po siostrę właśnie przez Kraków. Dobrze, bardzo się cieszę, to było na imieniny, drugą ostówkę dostałem od babci właśnie też na imieniny, jeszcze lepiej, a trzecią ostówkę zarobiłem od wujka, który też mi ją dał nie wiem na co. Ale od niego zawsze mogę na jakiś taki prezencik liczyć, więc yy, myślą, którą posunęła mi siostra zrobiłem yy, yy, sobie także i połowa ka każdej kasy, którą dostanę, odkładam sobie na bok, na coś na co zbieram, yy, a jeżeli nie mam, tak, nie mam też czegoś takiego, no to na coś na co będę zbierał, kiedy już się zdecyduję, a połowa na wydatki takie o. Więc połowa 150 zł pójdzie do kasy, która się zbiera na wzmacniacz gitarowy za 500 zł, który kupię używany na Allegro. Myślę, że jakiegoś używanego 50-watowego pieca za to kupię pieca, bo tak się mówi na wzmacniacie kombo, które, które są takim jakby połączeniem głowy gitarowej i kolumn gitarowych. Czyli po prostu taki, taki, takie takie pudełko z głośniczkiem, u których się podpina gitarę. Myślę, że jakiś porządny, używany piec za to kupię na Allegro. No musi być trochę poużywany, no ale myślę, że właśnie na takich urządzeniach do gitary dźwiękowych, czyli kostka gitarowa, znaczy nie chodzi mi tu o kostkę taką do grania, tylko kostkę, która ma w sobie efekt gitarowy i właśnie piece się powinny kupować używane, bo różnią się tylko wyglądem, których właściwie i tak nie widać a są właściwie takie same. Znaczy oczywiście, żeby dźwięk był wszystko yy, cały sprawny i taki sam jak jest yy, yy, nowy piec, no bo właśnie tu nie ma żadnej różnicy. Ja jestem takiego zdania i właśnie coś takiego będę skutkował. Na drugą część wydam na, wydam, wydam na yy, na, na, na na na jak to się nazywa na na koszulki muszę sobie trzy kupić koszulki nowe, bo akurat na tyle mi starczy, dlatego że wszystkie moje czarne koszulki, może nie wszystkie, ale duża większość jest, jest po prostu nie tyle czarna, to szara, więc z nowo kupionymi czarnymi spodniami nieładnie to będzie kontrastowało. Dobrze, dobrze, dobrze, co tam jeszcze, a w ten weekend dostałem też rower, no kurde, ale ja wychodzę na boka tego człowieka, że tutaj 300 zł, tutaj rower, ale nie, nie, takie, takie, oka takie okazje, takie biegi okoliczności nie zdarzają się u mnie często, ale jak już są tu, naprawdę, naprawdę fajnie. No i właśnie dostałem rower, nowy romet, romet, romet, romet, a może mam w zakładkach, bo ostatnio przeglądałem, Hmm, hmm, hmm. zaraz Wam powiem zaraz Wam powiem y aha ROMET Fusion 505 y taki fajny taki czarno-biało-niebieski y rower MTB nie wiem co to znaczy może rower matura to brudura y co nie zmienia faktu, że rower jest naprawdę fajny, ale siedzi sobie teraz później i czeka, aż tata mój go nie przewiezie, do, bo mój tata ma samochód Opel Vectra Kombi, czyli duży taki, jeśli się złożysz jedzenia, no to wtedy wejdzie do takiego samochodu i aż go nie przewiezie, czyli mniej więcej za trzy tygodnie będzie miał wtedy czas bo do naszej Astry nie wejdzie, więc, więc, więc, więc po prostu trzeba będzie poczekać. Ale mi się nie pali, mój rower stary też jeździ, no ale mój stary rower jest naprawdę stary, bo ma no, z dobre 15 lat i to widać raz, a dwa, że ogólnie to się też przerzuca na wszystko zje, z niego nie ma amortyzatorów, co dla mnie jest dużym utrudnieniem yy, hamulce ma takie jakie ma hamulce zastępują mi właściwie dzwonek i żadne oliwienie, nic na to nie pomaga, bo tak skrzypią i ogólnie, że po prostu się nie da Łań, łańcucha, łańcuch też często spada ogólnie cała konstrukcja jest taka o, ale da się jeździć i no, nie narzekałem no ale jak tutaj się pojawiła promocja, 20% w takim sklepie, no to jeszcze lepiej, jeszcze lepiej i jeszcze przyjemniej. Dobrze, co jeszcze miałem powiedzieć? O filmach, filmy, tak. Jak wiecie, oglądam filmy w wakacje, bardzo dużo tych filmów oglądam. Kolejnym filmem, który oglądałem był Eurotrip. Jest to film o grupie może już nie tyle nastolatków, co młodych ludzi, którzy wyjechali sobie do Europy właśnie w celu znalezienia jednej dziewczyny z którą pisał jeden z tych nastolatków, no ale nieważne, nieważne o czym tam jest. E, lubię takie komedie tego typu. No po prostu lubię, podobają mi się. Jeśli ktoś widział Eurotrip, e, jeśli ktoś widział powiedzmy ekspedycję czy coś takiego, no to znacie jakieś komedie w takim stylu? Wiem, że to nie są ani, ani to nie są wymagające komedie, ani jakieś takie superhipers, z których się leje cały czas, ale po prostu takie przyjemne do oglądania i czasami lubię sobie takie obejrzeć, więc znacie coś w tym stylu? bo chętnie bym obejrzał. Jakby co, to wiecie, gdzie pisać, albo do mnie bezpośrednio, albo w komentarzach. Tak. I co, i wyczerpałem cały temat? Myślę, że wyczerpałem cały temat odcinka. Powiedziałem, yy, powiedziałem o wszystkim, co chciałem powiedzieć. Yy, aha, wiem, wiem, wiem, wiem, wiem. Kiedyś TVN robił coś takiego, jak był kropek. Pamiętacie jakaś taka naklejka, co się przedstawiało do telewizora? Co się jakoś naświetlało, czy coś takiego? Co to było w ogóle? Bo do czego to służyło? Jak to się robiło? To się przykładało podczas reklam, podczas filmów? Bo ktoś mi podesłał coś takiego. A pamiętam, że coś takiego było, ale nie pamiętam co to było, więc... Przypominam kropek w tvn -ie. No więc dziękuję wszystkim za słuchanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Mój Krzyszman, na razie.